Dniowy wkład Serdecznie witam wszystkich przy Odbiornika, przy wszystkich urządzeniach wydających dźwięk, które umożliwiają Państwo słuchanie mojego podcastu. Podcastu pod nazwą Nie tylko dla Orów. Dlaczego tak? O tym później. Na razie ja chciałbym się przedstawić. przedstawić. Mam, na mam, mam na imię Filip. Mieszkam w Irlandii, w Dublinie, na wyspie. Tak, te ponad 7 lat temu zaczynał się podcast Nie tylko dla Orów i. W życiu nie myślałem, że ten pomysł tak długo przetrwa. W życiu nie myślałem, że to tak wszystko będzie dobrze się układało. I w życiu nie myślałem, że zostanę jednym z filarów polskiego podcastingu. Dzisiaj odcinek inny niż wszystkie. Dzisiaj odcinek jesienny, a jesień tego roku w podcaście nie tylko dla orów będzie osobista. Jest osobista, jest zupełnie inna niż wszystkie jesienie. Poprzednich 6 lat, i, i mam wrażenie, mam wrażenie, że nie tylko wam, ale i mi spodoba się ten pomysł. Zatem jesień listopad, grudzień, to będą dobre podcasty. To będzie dobry czas, to będzie nostalgiczny czas, to będzie czas wspominania, i myślę, myślę, że będą to podcasty, które, jak już wspomniałem, przypadną nie tylko mi, ale i Wam do gustu. 7 lat to kupa czasu. 7 lat to 435 odcinków. Ile czasu? Nie mam pojęcia. Nie chcę w ogóle liczyć, ile zmarnowałem w dobrym sensie tego rozumienia czasu na montaż. Ile zmarnowałem czasu Wam, drodzy słuchacze. Ile odcinków ogólnie przesłuchaliście? Tego nikt nie wie, ale... Mam wrażenie, że jeśli słuchacie tego odcinka, jeśli słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orów i słuchacie mojego głosu, to znaczy, że coś jest w tym, że to ma sens. Coś jest, że lubicie i może mnie, ale lubicie na pewno podcast Nie Tylko Dla Orów. Zatem dzisiaj odcinek specjalny. Dzisiaj odcinek o tym, co mi zaszło za skórę. Nie pytam dzisiaj się Was, co Wam się podobało, aczkolwiek... Jakby ktoś chciał napisać w komentarzach, który odcinek najbardziej mu przypadł do gustu, zapraszam. Ale dzisiaj odcinek na siedmiolecie o siedmiu odcinkach, które zaszły mi za skórę najbardziej. I nie będzie siedmiu odcinków, bo będzie tego troszeczkę więcej, bo strasznie trudno jest wybrać właśnie te siedem odcinków, które, jak już wspomniałem, zaszły mi za skóry, no bo to jest tak jak spytać się kogoś, jakiegoś dziecka, kogo bardziej kocha, matkę czy ojca. No wiadomo, że odpowiedź nie może być jedna, nie może być prosta, zatem tak samo tutaj odcinków nazbierało się troszkę więcej niż 7, ale postaram się Wam w bardzo miły, sympatyczny i bardzo, bardzo osobisty sposób opowiedzieć Wam o tym, co się zdarzyło przez te 7 lat. Zatem zapraszam na dzisiejszy podcast może zbyt osobisty, może zbyt poważny, może zbyt yy, to wszystko traktuję osobiście, ale myślę, że lubicie, myślę, że to jest ten czas, kiedy czasem trzeba powiedzieć coś od siebie i, i, i troszkę skupić się i na sobie, i na projekcie, i na podcaście i to są takie chwile, kiedy można się zatrzymać, można pomyśleć o tym, co minęło. Tak samo jak było to w poprzednim podcaście, kiedy skupiłem się na naszej fantastycznej piące. I tak samo będzie w następnym podcaście, w zasadzie w podwójnym następnym podcaście, który będzie traktował o tym też, co minęło, ale będzie traktował o tym o pewnym momencie w historii tych laurów, który dla redaktora mówiącego dosłownie był niesamowicie ważny i bardzo, bardzo energetyczny. Zatem zaczynamy dzisiejszy odcinek, zaczynamy piosenką, która. Ma pewnie więcej lat niż wszyscy podcasterzy, ale zaszła mi za skórę ostatnio strasznie i, i, i słucham ją i tą piosenką zacznie się także następny i następny podcast. Zatem zapraszam i, i lecimy. Lecimy w ósmym roku podcastu Nie Tylko dla Urów. Zapraszamy do reklamy. No jak tam, towarzysze? Zdążycie? się? Towarzysz, pyta, czy zdążymy? Towarzysze, zobaczcie, że pokazuję Wam coś, co dobrze wszyscy znacie, ale sprawa jest poważna. Wstrowski. Mówicie ci to coś? Na początek chciałbym wszystkim towarzyszom przypomnieć, że nasze spotkanie ma charakter poufny, dlatego prosiłbym o zachowanie pełnej dyskrecji. Pstrowski. Przedownik zapoczątkował socjalistyczne tam współzawodnictwo pracy. Rzucił takie hasło, kto da więcej co ja. Towarzyszu, dyrektorze programowy. Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej moimi ustami powierza wam odpowiedzialne zadanie. Oto... Zmiany, jakie wprowadzicie w programie pierwszym. Godzina 12. transmisja uroczystości odsłonięcia przez towarzysza pierwszego sekretarza pomnika budowniczego Polski Ludowej, Vincentego Pstrowskiego. No nieźle, gdzieś się tego nauczył. W szkole podstawowej. Pstrowski. Ten przodownik pracy. Myślę, myślę o czymś wyjątkowym. Kobieta to musi być... Kampania na wszystkich frontach. Powstaje pan Pstrowskiego. Tylko to nie może do niego dojść. On lubi takie niespodziewane produkty. No i dobre, pryncypialne, rzeczowe. E, koniaczek? A nie masz whisky? A, znajdzie się. Z lodem pijesz? Nie dzięki. Pstrowsk. To dzisiaj wie, kto to był Pstrowski. Idź do roboty. Akcja Prezencowiącie Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie. Tłumaczy. I kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przekrął w rozpaczy, że jest okrutna i złamą, nie ci wszystko wybaczy, bo mi. Ja Choćbyś ją przeklął w rozpaczy że jest okrutna i zła Wszystko wybaczy, bo miłos, mój miły ja. Witam Państwa we wtorkowy wieczór, jeszcze raz. Witam Państwa we wtorkowy wieczór w we wtorek, we wtorek. Dobry wieczór. Witam Państwa w warszawskim... No Spokojnie. Dobry wieczór. To Wasza ostatnia szansa. Z naszych bogatych doświadczeń możemy Wam przekazać niewiele. No, tyle ile możemy. Zacznijmy od początku. Miłość Ci wszystko wybaczy, Hanka Ordonówna. Nie, nie ma żadnych osobistych wycieczek do nikogo. Nie mam jakichś problemów z miłościami, ale ale usłyszycie o co chodzi z tą piosenką w następnych dwóch podcastach. W zasadzie w tym, co będzie po następnym. Bo następny będzie troszeczkę taki mój ulubiony miong, na którym spędziłem dużo czasu. Ale, ale wracajmy do tematu głównego, czyli siedem podcastów na siedmiolecie podcastu Nie Tylko Dla Orów i po pierwsze dziękuję wszystkim, którzy napisali mniej lub bardziej długie listy i podziękowania i po prostu Filip dobrze, że jesteś, coś w tym stylu kilka naprawdę dobrych, soczystych e-maili kilka dobrych e SMS-ów e no i przepraszam, za to co powiem mały żal tylko do naszej podcastowej braci bo Jeden jedyny podcaster tylko zauważył, że podcast nie tylko dla orów miał swoje urodziny. Na szczęście, na szczęście można liczyć na słuchaczy. Zawsze można liczyć na słuchaczy i, i to się liczy. Zatem nasza niezjednoczona partia robotnicza podcastowa, jak to mówię w moim zaprzyjaźnionym podcaście Vincenta, czyli starodawnym podcaście. Vincentego, tak to się nazywa no, ale nie będę tutaj rozdrapywał ran bo, bo sam na własne żądanie wypisałem się ze wszystkich możliwych serwisów niektórzy nie chcą mnie wypisać z tych serwisów ale tak to jest um, wracamy, wracamy do głównego tematu czyli 7 podcastów na 7 lecie podcastów nie tylko dla orów lecimy proszę o próbę głosu raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pamiętam, kiedy zacząłem podcasting, był to myślowo, myślowo. był to rok 2005, gdzieś kwiecień-maj, tak myślę, słuchając New Salvation i Bartka Klimaszewskiego. I Pomyślałem sobie, że chciałbym być tacy jak oni, że chciałbym być taki jak Bartek Klimaszewski, posprzątany w takim dobrze, w dobrym rozumieniu tego słowa, czyli ułożony, żeby wszystko było porządnie, Prawie tak jak w radiu, ale pamiętam, że radio nie dawało tej swobody. Radio absolutnie nie dawało możliwości pracy yy, takiej u podstaw, bym powiedział, jaką daje podcasting. I, I zawsze byłem radiowcem, zawsze byłem radiotą, zawsze byłem człowiekiem, który wolał słuchać i wyobrażać sobie niż yy, oglądać biernie i patrzeć i przełączać kanały. Zatem, zatem stąd ten pomysł, stąd... Jestem dla Was, dla Ciebie po lewej, dla Ciebie po prawej. Słuchaczu drogi, to pomimo tego, że w pewnym sensie jak to ostatnio jeden z podcasterów, Jacek Sympatyczny Kukmisz, napisał, że łechtam za bardzo swoje ego, to pomimo tego, że są odcinki, które robię dla siebie i ten przegląd dzisiejszy, te siedem lat polskiego podcastingu i 7 odcinków, to będą właśnie odcinki, które są dla mnie najbliższe. To będą odcinki, które są dla mnie, które są związane ze mną najbardziej. To będą odcinki, które... Wpłynęły mi na mózg, wpłynęły mi na moje zachowanie i na to, że jestem podcasterem w tak niesamowity sposób, że nie mogę się od nich oderwać. Nie było łatwo wybrać te 7 podcastów, które koniec końców zebrało się w 20 podcastów, ale myślę, myślę, że zrozumiecie tą moją decyzję, nie ograniczając się do 7 Odcinków. Myślę, że spodoba Wam się ta moja lista i myślę, że może to być też taka lista tożsama z tym, co gdzieś tam sobie, jeśli pomyśleliście o siedmiu, dziesięciu najlubiejszych podcastach, nie tylko dla Urów, to myślę, że te odcinki mogą także Wam przypaść do gustu. Zatem zapraszam Was, jak już wspomniałem, do napisania może w komentarzach, który które odcinki lubicie najbardziej, a ja w końcu przechodzę do e, pierwszego odcinka czyli odcinek numer 17 czyli Halo! Roman mówi był to odcinek pierwszy taki, e, który pozwolił mi poczuć ducha podcastingu poczuć ducha e, zabawy i nawet można powiedzieć przyjaźni takiej międzyludzkiej, bo właśnie podcast połączył nas czyli Szczepan Zuza, ja Jacek Biedro. To był pierwszy podcast, który pozwolił nam w miarę taki przygotowany sposób powiedzieć coś na jeden temat. Zatem, mówiąc szczerze, jeden z moich najpraw... naprawdę najulubieńszych podcastów, jakie kiedykolwiek zrobiłem. I to właśnie dlatego, dlatego wybrałem ten odcinek, czyli odcinek 17. Halo, Roman Movie. Ale mówiąc szczerze, to był troszeczkę taki przegadany odcinek, troszkę za dużo takich niepotrzebnych rzeczy, zatem wybrałem do dzisiejszej audycji, to się, nazywa, to się nazywa jakby taki remastering, czyli odcinek 65, czyli po roku powtórzyłem ten temat, czyli walentynkowy podcast numer 65, zapraszam do niego, który jest taką lepszą wersją podcastu 17, czyli Halon Roman Movie Again podcast walentykowy. Posłuchajmy, posłuchajmy. Naprawdę była świetna zabawa, dokładnie pamiętam jak to wszystko wyglądało w pierwszym moim mieszkaniu w Dublinie. Mikrofon. Szczepan miał jakiś taki zapasowy dyktafon i naprawdę mieliśmy super zabawę, super kanapki i naprawdę warto, warto posłuchać. Zapraszam.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 Tak, z Białej Podlaski. Przyjechałem tutaj na rowerze. Spod kogo? Spod Lady chyba. Przepraszamy. Tu się nagrywasz? Kilka miesięcy później był maj. Podcast Samosia.com, podcast Hochlander.com Powstały. Powstały z rokiem 2006. No i powstały, zaczęły, zawiązały się pierwsze przyjaźnie. Może jeszcze nie, ale pierwsze znajomości podcastowe. I zaczęliśmy do siebie pisać, zaczęliśmy do siebie e, wymieniać korespondencje. I nie wiem, jak to się stało. Nie pamiętam dokładnie, kto rzucił pomysł, żeby spotkać się w Amsterdamie, więc, więc tak się stało. Odcinek 31. I Amsterdam. To w zasadzie tych odcinków było trzy. Był jeden odcinek numer 30, jak jechaliśmy na lotnisko i dolatywaliśmy do, do, do Przemiona, do Amsterdamu. A drugi odcinek, właśnie odcinek numer 31, a Amsterdam to był odcinek, kiedy spotkaliśmy się. Można by powiedzieć, drogi Robercie Kesslingu, yy, pisząc o tym, że pierwszy wzlot podcasterów był dwa lata temu, trzy rok temu, już nie pamiętam. Chciałbym powiedzieć, że miliłeś się człowieku bardzo, bo pierwsze spotkanie podcasterów było właśnie w maju 2006 roku, bo był Darek Krysman z podcastu, e, Gaudacast, był Przemek z Hochlandera, była Gosia Samosia i było dwóch przemiłych chłopaków i dziewczyna z podcastu Nie Tylko dla Orów, Zatem było sześć osób. Pierwsze polskie spotkanie podcastowe. Posłuchajmy, posłuchajmy jak to było. I to był czas zabawy, to był czas nie wiem jak to powiedzieć, pierwszych doznań, pierwszej inicjacji podcastowej, bo ludzie pomimo tego, że znali się ze to nigdy się nie widzieli, ale, ale polubili się nagle i zaczęli rozmawiać i zaczęli być tak jakby byli na co dzień dla siebie, więc była wielka radość, była wielka niepewność, ale koniec końców wyszła z tego wielka dobra znajomość i przyjaźń Część tych znajomości do dzisiaj pielęgnuje, więc, więc posłuchajcie odcinek 31 kawałeczek naszego spotkania z Amsterdamem. Amsterdam nas przywitał pięknym słońcem. Coś na jakimś wielkim placu. Tak. Ja nie wiem, jak się plac nazywa. Tam coś chyba, dam coś. Zaraz nam przemian pewnie Pewnie Plac czterech krzyży albo trzech krzyży, taki symbol Amsterdamu. Tak. Strasznie biegli. I już są nasi kolejni goście. Spotkanie, szczyt szczyt podcasterów w Amsterdamie. Proszę nam się przedstawić. Arek, to ja, nie to Gosia. Cześć. Miło, miło go poznać. Okulary nam się zahaczyły. Taki ładny mikrofon. Z nami jest Gosia. Dziękuję bardzo za przyśliczny prze, prezent. Przepraszam bardzo. Miała być brunetka, jest ruda. No i co, też dużo. Kobieta zmienną jest i cześć. Cześć. Cześć. Marcin Marcin. cześć, Marcin jest z nami, Marcin jest też z, z ja Jest Jestem bratem Gości, no. no, ja, ja tylko przyjechałem, tylko miałem ja sam młody. nie mam tutaj dużo z tym do czynienia. No. Marcin jest z kierowcą Gosiu. <głosy> tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów, z zielonej Irlandii. Znowu minęło kilka tygodni i jak już wspomniałem o znajomości, może nawet o przyjaźni z Gosią Samosią, z którą miałem naprawdę dobre układy. Gosia wtedy miała bardzo dobre fluidy, była bardzo fajną dziewczyną. Dalej jest bardzo fajną dziewczyną, ale wtedy taką była podcastową, fajną, dobrą dziewczyną, koleżanką. No, mi dużo nie trzeba mówić. Jeśli ktoś się spyta, Filipa, może wpadniesz do nas na jakiś weekend, no to co miałem powiedzieć? Bilety już kupione, Gosiu. Jadę. Serdecznie witamy kolejne wersje, kolejne wejście z Düsseldorfu. Małgorzato, jak smakował? Co to jest? Killer? Killapitch to jest taki likier ziołowy na żołądek. No i, no i po co to? No to jest, e, pod, żeby dobrze się trawiło, jeżeli byśmy myśmy nie byli na jedzeniu, ale jeżeli bylibyśmy na jedzeniu, to potem jest taka tradycja, aby w Killapitch, tutaj w Alcztard-Düsseldorfie Tutaj w Düsseldorfie trzeba wypić koniecznie kieliszek ziołowego likieru, ale więcej na ten temat na pewno można nam powiedzieć. Co za wieczór, co za noc. Odcinek 48. To był podcast, który po raz kolejny udowodnił, że podcasting nie zna barier, nie ma granic. I nagrywanie chociaż tak zwany syndrom gąbki z kwary, czyli co się patrzysz stara babo na to, jak latam z gąbką. Dalej był pomiędzy ludźmi, ale jak i Gosia, tak i ja stworzyliśmy naprawdę dobre duo. To jest oczywiście moje zdanie, moje zdanie, moje zdanie. Dobre podcastowe duo i nie było granic, nie było szczytów, które byśmy nie mogli pokonać. Gosia miła, wspaniała, sympatyczna oraz ja, również miły, skromny, sympatyczny no i w tym podcaście wystąpił także Przemion, który z nami jechał i Hadrian, którego poznałem parę lat później na spotkaniach Toastmastersów. Zatem jakościowo ten podcast, mam wrażenie, był bardzo ciekawy. Treściwie był bardzo ciekawy, a był to pierwszy projekt mój, kiedy zrobiłem ten podcast jakby dwudzielnie, czyli dla PC-ów i Macintoshy. Dla Macintoshy był w formacie M4V, czyli Słuchając można też było oglądać pewną prezentację, więc było to takie nowe doznanie. No i podcast 48. Posłuchajmy jeszcze kawałka naszych dyw dywagacji z Gosią, bo to był dobry czas, bo to był czas podcasterów. Oh. Gdzie jesteś? Na hałce. Na Ale, ale pszenian, jeszcze chce piwa się napić. Ja. kleine Bier. Kleine ja, Fürales. Fürales? Natürlich, Fürales. Oh. Gdzie jesteśmy? Kupi... nie wiem. Gdzie nasz przewodnik? Adrian? Jestem ciekaw, jak Państwo znajdują ten odcinek? <grym> Mamy szalony weekend trzydniowy w Dortmundzie, nie, w Düsseldorfie. przepraszam. Ja miałem bardzo ciężki przelot z Londynu, z Dublina do Londynu.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 Słuchając głosu Bartka Klimaszewskiego wiedziałem, że to jest to że to jest ten styl mówienia który chciałem zawsze propagować słuchając jego podcastów, jego montaży jego przejściówek i dżingli wiedziałem, że chcę coś takiego robić i odcinek 50 był takim odcinkiem to była moja odpowiedź na na to, co robił Bartek. Po roku, w zasadzie po półtora roku, odkąd pierwsza myśl w mojej głowie przeszła, że chciałbym być podcasterem na pierwszą rocznicę, na pierwszą świeczkę podcastu Nie Tylko Dla Orów, siedząc prawie miesiąc przy moim komputerze. Wtedy nie miałem mojego laptopa srebrnego, tylko montowałem to na takim laptopie makowym, to się w takim kodzie makowym Pismo. Um, montowałem przez ponad cztery tygodnie odcinek i, i pamiętam, może nie powinniście tego słyszeć, ale pamiętam kiedy słuchałem tego odcinka raz, drugi, trzeci, poleciały mi łzy i, i gęsia skórka na rękach, bo, bo to było coś, to, to było coś, co chciałem zrobić i wzro, czyniąc to, dochodząc do celu wiedziałem, że mi się udało przesłuchając ten odcinek po tych sześciu latach, wiem, że zrobiłbym pewne rzeczy inaczej. Nie znałem się wtedy na wyrównywaniu poziomów, nie znałem się wtedy na porządnym wyciszaniu, na częstotliwościach, na, na rzeczach, które teraz nie są mi już obce, ale, ale mogę wam po poobiecać, że na wiosnę przyszłego roku powrócę do tematu i zrobię to jeszcze raz, bo podcast to teatrowość.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 więcej, i lepiej. Głowa nasze często bardzo. Minął rok. Minął rok od czasu, kiedy wydałem odcinek 50., i przyszła jesień. Przyszedł 1 listopada, i przyszły pierwsze smutki, pierwsze rozstania i pierwsze, można by powiedzieć, pogrzeby podcasterów, bo była wiosna 2007 roku nie wiosna, co ja mówię, jesień 2007 roku, kiedy postanowiłem zrobić podcast o podcastach, które już nie zdają, Zrobić podcast o ludziach, którzy odeszli. Nie, że umarli, że stały się coś złego, ale postanowili, że podcasting to nie jest ich droga, że podcasting to nie jest ich świat. Zatem Cmentarzysko Dźwięków razem z niezapomnianą redaktorką Agnieszką zwaną Ginger zrobiliśmy coś, Znowu, czego nigdy wcześniej nie zrobiłem. Pamiętam, jak wybierałem się na budowę, na pobliską budowę, żeby... Nagrywać dźwięk, dźwięk odsuwanych nagrobków. Wtedy były, robili tutaj drogę. Gdzieś niedaleko mojego bloku były wielkie takie chyba dwumetrowe kramężniki, bloki wielkie cementowe i nagrywałem w deszczu i w wietrze jak przesuwam te bloki. I to właśnie mi służyło jako dźwięk odsuwania nagrobków, kopanie, różne inne dźwięki. To wszystko tworzyłem, to wszystko wymyślałem i to wszystko stworzyło podcast numer 111, Cmentarzysko 9. Posłuchajmy kawałka. Kiedy mgłę i lubimy kopać w ziemię i kopywać. Tak. Co najpierw będziemy wykopywać? Idziemy do pierwszego grobu. Nie, nie podaj, bo ja się nie. Dobrze, to ja będę teraz sam kopał, a ty idź to masz termos z herbatą i by tam usiądź na koło... Go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 będziemy rozkopywać, może rozkopiemy jakiś taki wielkopolski podcast na przykład wiosna, coś dzisiaj seplenia lekko, nie wiem dlaczego, nie wiem nerwów nie, ale, ale mówiąc szczerze, nagrywając ten odcinek jak zwykle mam dużo notatek, jak zwykle mam dużo rzeczy w głowie i patrząc tutaj tylko na rozpiskę tych odcinków, które mam, takie już, mam uszeregowane w moim folderze, na moim komputerze. Jadę z głowy. Notatki są. Zerkam na nie jednym okiem, ale patrząc na odcinek 144 o tytule Dzień Dziecka, część pierwsza, wiem, że znowu to był dobry czas. Wiem, że znowu. Udało się połączyć nasze siły podcastowe i udało nam się stworzyć coś, czego wcześniej nie było. Nie chcę gloryfikować podcastu nie tylko dla Orów, nie chcę gloryfikować swojej osoby, ale myślę, że w którymś momencie przeszłości naprawdę byłem ogniwem, które potrafiło łączyć polski podcasting, potrafiło um, połączyć ludzi którzy nawet nie zawsze się lubili połączyć tych ludzi, żeby zrobić jakiś jeden projekt. Projekt podmarkownie tylko dla orów. I myślę, że udawało mi się to przez długi czas. Myślę, że um, ludzie wiedzieli, że nie chcę tu zabrzmieć jakoś.. Um, źle, nie chcę, żeby to było źle odniesione, ale myślę, że ludzie nie chcieli odmawiać, nie lubili odmawiać Dawidzińskiemu, bo Dawidziński zawsze coś dobrego z tego zmontował, zawsze coś dobrego z tego zrobił i ku chwale naszej podcastowej ojczyzny ludzie na tamten czas nie odmawiali, ludzie chętnie współpracowali i ludzie się wtedy nie dzielili, ludzie wtedy współpracowali. Zatem odcinek 144, Dzień Dziecka, część pierwsza, czyli... Wujek Filip wystąpił jako lektor, teraz już mamy Kamila, którego głos jest niesamowity. no i wiersze tuwima, Lokomotywa, wiersze innych autorów, wykonane przez polskich podcasterów, specjalnie na Dzień Dziecka i pamiętam, że od tego czasu zacząłem zawsze na Dzień Dziecka robić podcasty dla dzieci. Dlaczego? Bo chciałem, dlaczego? Bo Taką miałem ochotę, zrobić coś innego, zrobić coś, co od tej naszej codziennej szarówki, charówki podcastowej byłoby inne. Zatem Dzień Dziecka, część pierwsza, to są wiersze i część druga, czyli um, słuchowisko redaktorki Ginger, które naprawdę też było warte zauważenia. Zatem, jeśli ktoś ciekawy, zapraszam do posłuchania odcinka 144 i 145, a teraz kilka wierszy naszych drogich podcasterów, specjalnie przygotowanych dla dzieci. Dobry, teraz twojego. Opowiem wam bajkę o krokodylu. Przed laty tylu a tylu, żył pewien krokodyl w Nilu. Raz w miejscu upatrzonym, Zabił człowieka ogonem, ale zżarł tylko połowę, a więc kończyny i głowę. Tułów natomiast zakopał roztropnie i powiedział, to jutro się obchnie. Bierzcie z niego przykład dzieci. Nie zjadajcie wszystkiego jak leci. Lecz przy kąsku najsmaczniejszym pomyślcie o dniu jutrzejszym. Dziękuję. Minęło pół roku. Minęły święta. Chociaż nie. To była Wigilia albo pierwsze święto. To była ciemna już noc. I radio. Podcast pod nazwą Radio Stars. W zasadzie dwa podcasty. Numer 187-188. I wtedy wczesną jesienią do Dablina przyjechał redaktor Andrzej, redaktor, przepraszam, Janusz Deblesen, redaktor z Polskiego Radia, szef, wtedy nie szef, ale teraz już szef chyba studia reportażu Polskiego Radia. Przyjechał, spotkał się ze mną, nie przyjechał oczywiście dla mnie specjalnie, ale gdzieś tam, nie pamiętam właśnie meandrów tych wszystkich kontaktów, jak to wszystko się stało, ale spotkaliśmy się, nagraliśmy podcast, i zaraziłem Pana Janusza miłością do podcastów. I tak to oto pojawiły się dwa podcasty, 187 i 188, 188, czyli dwa odcinki, które szły na żywo w polskim radio. Odcinki, które po raz pierwszy, można powiedzieć, przybliżyły polski podcasting polskiej społeczności. Pamiętam oddźwięk po tych odcinkach, pamiętam kilkanaście maili, kilkanaście dobrych komentarzy po tych odcinkach, ale najważniejsze było to, że podcasting przebił się do Polskiego Radia, że Polskie Radio zauważyło, że są gdzieś ludzie, że są reporterzy jakby, tacy skryci Polskiego Radia, którzy także tworzą radio, ale swoje własne Polskie Radio. Zatem moja skromna osoba, Gosia Samosia, Łukasz Witkowski i mam wrażenie... Hmm, Mam wrażenie, Darek Rudzki, czyli Australia. To były cztery osoby, które wystąpiły w tym podcaście. Jeśli chcecie się coś dowiedzieć więcej, zapraszam odcinek 187 i 188. Naprawdę dobry czas, naprawdę. Tak jak nie lubię, nie cierpię, nienawidzę świąt, tak wtedy to był ten moment. To był tylko ten moment, kiedy polubiłem święta i mogłem usłyszeć, że Najlepszym prezentem na tamte święta było to, że Polska usłyszała cały świat usłyszał o polskiej pocieszeniu. A ja wiem, witam was z Państwa, Bożonarodzeni 2008. No mówiłam już o tym, ale miałam okazję przeprowadzić nam bo Witaj Januszu, jeszcze wywili mnie wieczór. Dobry wieczór, witam. Za 10 północ. No, nasz bardzo, że tak powiem, atrakcyjny pomysł na pierwsze minuty, godziny, dwie, tak? Bożego tak, Narodzenia. To, to dwie godziny w czasie, kiedy właściwie czas się zatrzymuje i czas okazuje się być pojęciem niezwykle względnym ponieważ połączymy się z Australią, gdzie już zasiadają do Śniadanie. śniadania pierwszy 60 świąt i połączymy się ze Stanami, gdzie właśnie zasiadają do Wigilii. Tak. No, kiedyś prowadziłam taką Wigilię, to trwało lata całe pod tytułem Wigilię w świecie i w programie i rzeczywiście te zestawienia były szokujące. No, zdajemy sobie sprawę z tego, jaki kształt ma Ziemia i jak wygląda w ogóle kosmos. No, Ale mimo wszystko za każdym razem jest to szok, takie połączenia Australii ze Stanami. No dobrze, ale Ty nie będziesz tego robił w ten sposób, jak jaki ja to czyniłam, bo ja po prostu dzwoniłam do różnych sympatycznych ludzi, tu i tam. No my też będziemy dzwoni. Ale ci ludzie no, już... też sympatyczni, ale, ale tu, tu jest no, pewna nie, specyfika. Tak jest. Nie dysponujemy lepszą technologią na dziś, niż połączenie telefoniczne, żeby się połączyć na żywo. E, przynajmniej w tym momencie. No, no, na pewno nie, nie, nie polecam wspólnym... Ci, przepraszam, bardzo przepraszam, nie polecam Ci komputera i używania tych tak, tak, tak, rodzaju. Tak, ponieważ nawet porty elektronicznej nie będziesz mógł odebrać, Aha. więc no, przynajmniej ja nie mogłam, może to taka też hmm. różnica, specyfika boszkowatości. No dobrze, no no no, przepraszam. Nie no to szczególna noc, może to też jest to hmm. No tak, komputer nie powinien być wyłączony. Tak. Mm -hmm. no, no. I... Wspólnym mianownikiem w każdym razie jest y, wysoka technologia uh -huh. i internet, który umożliwia komunikowanie się radiowe, bez pośrednictwa radia. Czyli jednak tak, komputer w użyciu. No, komputer y, był w użyciu, w uh -huh. przygotowania do tej audycji dzisiaj. Trudno cokolwiek bez komputera zrobić, uh -huh. y, ale też y, komputer, i internet umożliwia gościom dzisiejszej audycji istnienie w świecie, ponieważ to, że oni pakują, jak mówi jeden z podcasterów, pan Filip, To listy... O, tu padło, tu padło grządzie mm -hmm. słowo, zaraz poprosimy o wyjaśnienie. Ponieważ oni pakują od jakiegoś czasu swoje listy w butelkę i wysyłają je w świat za pośrednictwem internetu, no to istnieją, istnieją w tym świecie, niezależnie od tego, w jakim zakątku tego świata są teraz rok 2009 był rokiem dziwnym dla mnie był rokiem z jednej strony bardzo dobrym ale był też rokiem, kiedy po raz pierwszy na jesień tego roku straciłem pracę i, i nie, nie było źle, ale było inaczej, bo Zawsze to ja zmieniałem pracę, zawsze to ja dyktowałem warunki, a tu w pewnym momencie ktoś powiedział, Filip firma źle ciągnie, firma źle idzie, musimy zwolnić kolejne osoby, bo, bo uważałem, że już zwolniono tyle osób, że już nie można zwolnić kolejnych i, i nie spodziewałem się w sumie tego, ale wiedziałem, że firma coraz gorzej idzie, coraz gorszy jest rynek i, i Irlandia w kryzysie. No i to był dziwny rok. Zaczął się fantastycznie, skończył się nie za dobrze, ale wracajmy do tego, co dobre, czyli wracajmy do odcinka 213, czyli American Experience Day 11, co ja mówię, Day 11, dzień 11, czyli moja wizyta w Stanach. Moja mama zaprosiła mnie, która mieszkała w Stanach do Kalifornii, ale w drodze powrotnej w drodze powrotnej odwiedziłem polskich podcasterów, którzy nadawali jaki w Detroit, taki w Nowym Jorku, czyli szacowny Łukasz Witkowski, szacowny Marek z podcastu Podnośnik. A wcześniej wpadłem do wspomnianego w pierwszym odcinku Jacka Biedrona, który, który mieszkał na ten czas już w Kalifornii. Zatem to była świetna prawie trzy ma podróż. Ale miała swoje minusy. Jednym, minusem, jednym z tych minusów była wizyta w Las Vegas. Dlaczego? Posłuchajcie. I taka jest Ameryka, mam wrażenie. Zbitek wszystkiego, co powoduje, że jest to niczym. Że nie można do końca znaleźć swojej tożsamości, aczkolwiek Amerykanie dumni ze swego bycia Amerykaninami prawie w każdym możliwym miejscu wywieszają swoją flagę. W każdym możliwym miejscu demonstrują, jakże mam wrażenie, próżnie swój próżny patriotyzm. A wejdę do sklepu z pamiątkami. Pocztówka by się przydała. Przepraszam. Nie bardzo dzisiaj. Naprawdę po raz kolejny powtarzam. Bardzo czuję, że, że, że mam cześć ciekawego do Poznania. Ta kakofonia, wszystkich kolorów, barw, głosów, hałasów e, otępia mnie i, i naprawdę chciałem, żeby dzisiaj był ciekawy podcast. Przygotowałem się do tego bardzo rzetelnie, wydrukowałem sobie mnóstwo rzeczy, czytałem sobie w czasie, w czasie jazdy. No i co? No i nic. Nic z tego nie wyszło. Jestem stetą, jestem człowiekiem, który lubi, żeby wszystko było uporządkowane, żeby było ładne, żeby żeby naprawdę wszystko miało sens. Że w życiu tak nie jest. U mnie osobiście to różnie wygląda, ale podcasting i mój komputer i moja praca zawsze musi być w porządek. Zawsze musi być poukładane czysto i że zawsze muszę wiedzieć co, gdzie, jak i kiedy i jak to wszystko ma pracować. I czasem mi się wydaje, że czym więcej mam obowiązków na głowie, czym więcej mam rzeczy na głowie, tym bardziej się w tym znajduję. Jeśli mam jakieś okresy przestoju albo może nawet powiedzieć nudy, to zaczynam się gubić, że, że co ja mam robić? I, I takim czasem był, w dobrym rozumieniu, czas American Experience, bo to była pierwsza moja przygoda z podcastami nadawanymi codziennie. Wyjechałem do Stanów i codziennie wieczorem gdzieś tam yy, gdziekolwiek byłem, bo to była podróż objazdowa taka, gdziekolwiek byłem miałem komputer na chwilę na rękach, na kolanach i montowałem odcinek, żeby wcześniej rano pojawił się w Polsce, żeby znajomi mogli słuchać, żeby słuchacze mogli słuchać i komentować I to, była nies i to było niesamowite wyzwanie i wizyta w Las Vegas pamiętam, rozpieprzyła mnie totalnie. Dlatego mówiłem, że jestem estetą, lubię, kiedy wszystko to jest, wszystko jest poukładane, że moja strona nie tylko dla orów jest tożsama sama podcastem e, Archiwum Wincentego starodawny, archi starodawny podcast Wincentego Jest tożsama z biblioteką Wincentego I będzie tożsama jeszcze z dwoma serwisami Które niedługo się pojawią um, Lubię, żeby to wszystko dobrze wyglądało Są polskie serwisy, które niestety Niestety, stety Według mnie absolutnie nie spełniają Żadnych norm I wiadomo w dzisiejszym świecie ludzie kupują oczami A jeśli coś jest brzydkie, okropne, fatalne To To, to nie ma szans powodzenia, myślę. Zatem wracam jeszcze raz do Las Vegas, gdzie byłem rozpieprzony, gdzie kociokwik, gdzie to wszystko wokół mnie... Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatów. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów! Zaraz z Las Vegas udałem się do Nowego Jorku, do redaktora Marka, czyli odcinek 188. Lubię ten odcinek, bo jest bez presji, jest luźny, jest spokojny, jest jest bez planu. Jest taki nie tylko łoski. chociaż wiem, że mam odcinki, które są przemyślane, które są naprawdę od pierwszej do ostatniej minuty rozpisane w moim kajeciku, ale są odcinki nagrane na setkę, nagrane na żywca, bez planu i takim odcinkiem był właśnie odcinek z redaktorem Markiem, odcinek 188. Nie, co ja mówię? Z redaktorem, dobrze, jeszcze raz. Zakręciłem się, źle spojrzałem. Czyli 213 to był odcinek American Experience z Las Vegas, a 236 to był odcinek American Experience z Nowego Jorku i tak to właśnie wyglądało widzicie, mam notatki, to wszystko ale, ale czasami się człowiek poplącze zatem ten odcinek z Markiem był takim odcinkiem chodzonym poszliśmy na śniadanie zaraz koło domu, gdzie mieszkał John Lennon potem poszliśmy do Central Parku potem chodziliśmy po Nowym Jorku i to był dobry czas to był taki czas luźny i lubię ten podcast bo on ma w sobie ciepło on ma w sobie radość słonecznego majowego dnia w Nowym Jorku ciepło i dobry nastrój ciepło i dobre fluidy jak i Wiolki, dziewczyny Marka, jak i Marka który okazał się naprawdę fajnym sympatycznym i luźnym facetem Dlatego lubię ten podcast, bo on jest taki nieskrępowany, jest luźny, miejski, spokojny odcinek, gdzie nagrywaliśmy wszystko, ale powoli dochodziłem do takiej wewnętrznej, jakby powiedzieć, do takiego wewnętrznego stanu, że nie zawsze wszystko trzeba nagrywać. Czasem wystarczy coś przemyśleć, przemilczeć nawet, żeby żeby Coś brzmiało lepiej, więc to był Ameryka, to był, taki, był takim czasem, kiedy powoli, już po moich mm, prawie czterech latach nagrywania, powoli dochodziłem do tego wrażenia, że nagrywać tak, ale nie wszystko. 30. redaktor jedynie słusznego podcastu z Ameryki obudził mnie bardzo wcześnie rano i mówił: Filip, stajemy, samolot, samolot, samolot masz. Autobus przejechał, samolot masz niedługo, ale mamy jeszcze rzeczy dużo do zrobienia. Wstawaj, zatem jak dobrze stać, skoro świt. No jesteśmy w miejscu dość okrutnym dla mieszkańców Nowego Jorku i dla słuchaczy muzyki. Redaktorze, co to za miejsce? Jesteśmy dokładnie 72 ulica i Central Park West w miejscu dokładnie gdzie został zastrzelony przed swoim domem przed domem olbrzymim, pięknym, starym budynkiem, gdzie mieszkają bogaci i sławni ludzie budynek, budynek nazywa się Dakota Dakota Building i właśnie tutaj w 1980 roku w grudniu bodajże 13, 30 nie pamiętam dokładnie został zastrzelony przez wariata Marka Chapmana John Lennon i właśnie tutaj. A warunków, Słyszał, nie, nie. Mówiłem, że rok 2009 był niesamowity. Zaczął się od mojego wyjazdu do Stanów. Potem tutaj w Irlandii i w Polsce. Świetne podcasty, świetne spotkania. I potem, lipcowo bodajże, to był szczyt naszego podcastofonowego naszej podcastofonowej przyjaźni. Wybraliśmy się lipcowo do Daxford, o czym mogliście się dowiedzieć w poprzednim odcinku, o czym pewnie wspomnę też w następnych odcinkach. Czyli odcinki z, naszej, z naszego spotkania, czyli odcinek 243 i chyba też był e, wcześniejszy 242, czyli pięciu chłopaków z dziewczynami i bez Którzy naprawdę dobrze się bawili Naprawdę dobrze spędzali czas A poza tym Wariowali Każdy z nich miał mikrofon Każdy z nich coś nagrywał No i posłuchajcie odcinek 243 cztery pancerni i pies I nasza zabawa Nasze rozmowy I to było takie szczeniackie To było takie jak chłopaki z piaskownicy Prawie My Wszyscy mieliśmy po 35, 6, 7, 8 lat i naprawdę zachowywaliśmy się jak czternasto latki, którzy napili się w pierwszej swojej, nie powiem że wódki, ale wina i, i mieli taki mały ym, jakiś szumek w głowie. I właśnie to powodowało, że tak dobrze się rozumieliśmy, to powodowało, że naprawdę czuliśmy, że jest między nami coś więcej niż tylko podcasting. Czuliśmy, że jest między nami coś więcej niż tylko um, słuchanie swoich podcastów. Czas pokazał, że się myliłem. Czas pokazał, że um, drogi nasze się rozeszły, ale ten czas, ten odcinek, numer 243, jak i wcześniejszy, jak i potem chyba następne trzy z chłopakami, które nagrałem, czyli z Adamem, z Arkiem i z Robertem, um, bo tych odcinków moich chyba było w sumie pięć, pokazał, że to był dobry czas. To był naprawdę świetny, świetny czas. Zatem odcinek 243, tak zwany Dax czyli cztery pancery. Z tego nie ma przyszłości. Czynnik wsi nam wysiadł. Na bok wysiadł. dlatego nie możemy... Wcycować. No to są herbatą. Słuchaj. Do ogona. To było na butelkę do szampana, żeby się chodziło. Ale zobacz, Adam, to jest, to jest dla nas samolot. Jest termos dla ciebie na piwo i dla mnie. Ja mogę wyjść. a co no. tą herbatą? Muszę zobaczyć czy ogon mamy w ogóle. Coś mi śmieje. Coś nam na ogonie siedzi. Dobra, chłopaki. Wychodzimy. Koniec lotu. Z wozu. Adam z Wozu, Baba Mrzej. Pokłosiem tych odcinków, pokłosiem tego tej naszej miłości podcastowej był ostatni mój wspólny wyjazd do Szczecina. Z papą, z którym podobno się całowałem na tylnym siedzeniu, z Maciejem który miał tyle włosów, że siedząc za nim w samochodzie nie byłem w stanie zobaczyć nic, nic przez przednią szybę. Oraz z Przemkiem, który także swoją posturą nie grzeszył. W każdym razie w czwórkę wybraliśmy się do Szczecina. Do Radia Szczecin, które niestety... Radio istnieje, ale audycja, do której jechaliśmy, czyli trącić myszką, niestety już nie istnieje. Ale jak już wspomniałem, wszystko możecie znaleźć na stronie Vincenta Archiwum Vincentego. Tam ostatnio stała się rzecz niezwykła. Dodałem 400 podcast, więc um, nie wiem ile jest niestety podcastów urzędujących, aktywnych, ale wiem, że przekroczyliśmy barierę 400 podcastów. Jest to naprawdę, naprawdę duże osiągnięcie. Ale wracajmy do naszej wycieczki, czyli ja leciałem z Dublina do Berlina, z Berlina do Poznania. Pamiętam, że latałem tego lata 2009 roku naprawdę, naprawdę wiele, wiele miejsc. No i nie, to był 2010 rok, albo 2009, już nie wiem, sprawdźcie sobie sami. Gubię się, nie mam tutaj daty niestety. W um, każdym razie odcinek 244, praca zbiorowa, czyli w pewnym momencie papa chyba wyjął płytę, jechaliśmy samochodem, było już ciemno, bo jechaliśmy na godzinę 8 czy 9, to był e, chyba listopad, mam wrażenie, już było ciemno. Papa wyjął w pewnym momencie płytę z plecaka, dał chłopakom, żeby w, w, puścili w kesslingofonie. No i powiedzieli, Filip, siadaj wygodnie i słuchaj. Ja nie lubię laurek. Ja nie lubię, kiedy ludzie mówią Dawidziński, robisz coś dobrego. Kiedy mówią Dawidziński, naprawdę to, co robisz, to jest zajebiste, świetne, niesamowite. Troszkę... Uciekam oczami, nie wiem, nie wiem, co z sobą zrobić. Troszeczkę zachowuję się jak taki um, szkolniak, małolat. Y, różoweją mi policzki, i uciekają mi oczy. I w tym momencie, w tym czasie, w tym samochodzie, z tymi ludźmi, tak właśnie było. Troszeczkę nie wiedziałem, co myśleć. Co, troszkę y, byłem stremowany, zszokowany, bo to, co usłyszałem, to było wszystko dla mnie. Posłuchajcie. Odcinek 244. Praca zbiorowa i jest to jeden, jedyny odcinek, którego w tej grupie, w tych siedmiu odcinków na, siedmi na siedmiu, na siedmiu lecie podcastu Minkularów nie zrobiłem, nie przyłożyłem do tego. Ryb. Dzień, dobry, dzień dobry A teraz to, na co wszyscy czekamy, tytuł cztery lata, cztery lata. 4 lata, 4 lata.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 będzie Muzeum Podcastu Nie tylko dla Orów będzie Gosia Samosia. będzie Góral z podnośnika jego tajemniczy telefon do Filipa który nie wie. Praca zbiorowa tak, był to, był to jeden z ostatnich naszych takich kamie kamieni milowych ostatnich naszych prac zbiorowych w polskim podcastingu. Potem już wszystko zaczęło się chrzanić. Ale zanim zaczęło się chrzanić spotkałem się z Justyną. Justyna Majszak, redaktorka Polskiego Radia. Kolejne spotkanie z Polskim Radiem Justyna przyjechała robić programy o Polonii w Irlandii. I jakoś moi znajomi wiedzieli, że ten głupi z mikrofonem co lata tu i tam to się nazywa Dawidziński. I jak ktoś się spyta, czy chciałby ktoś porozmawiać na temat Polonii, to Dawidziński będzie wiedział to najlepiej. Dawidziński um, chętnie da głos. I tak się stało. Spotkaliśmy się z panią redaktor um, gdzieś w mieście, w głośnej kawiarni. A potem na drugi czy na trzeci dzień zaprosiłem Panią Redaktor do domu na obiad i tak powstał podcast, który jest mi chyba najbliższy, można powiedzieć, sercu, bo historia Pani Redaktor była niesamowita. Była to historia Polskiego Radia, jak to wszystko powstawało i pomimo tego, że Pani Redaktor miła była i młoda wiekiem, to strasznie ciekawie mówiła i miała naprawdę dobre, ciekawe i wyczerpujące informacje na temat tego jak ona zaczynała nadawać nie podcasting ale radio Fagot jest mniej więcej tak no może bardziej tak mierzę sobie metr pięćdziesiąt zawsze był dla mnie za duży, dlatego nigdy nie grałam na tym instrumencie natomiast z lubością dawałam się przewozić na ramie rowerowej, bo na to byłam sam raz z czasów dzieciństwa zostało mi natomiast czytanie baśni, namiętne zbieranie kasztanów, no i puszczanie baniek mydlanych. Bo taka bańka jest jak idealny model życia. Pełna, wielokolorowa, no i wysokich lotów. I dlatego właśnie roję takich baniek w puszczaniu w naszym kierunku. Zatem... 263 odcinek Wigilijny Gość. I to jest jeden z tych podcastów, do których lubię wracać, do których um, które lubię sobie czasami, jak się sam w domu pracuję, puszczać. I to jest 50 minut, z tego co pamiętam. I to jest taki czas, kiedy te 50 minut tak szybko przelatuje, aczkolwiek zostawia właśnie dobre rzeczy w mózgu, powoduje gęsią skórkę. I to jest jeden dobry długi i o dużej dozie poweru, że tak się wyrażę, odcinek, czyli 263 Wigilijny Gość. To podcast nie tylko dla Orwów. Przyszedł rok 2010 i z Panią redaktor wciąż, wciąż miałem kontakt. Wciąż dobre fluidy i dobre e-maile pomiędzy nami krążyły i wybrałem się... Wybrałem się na wiosnę, na późną wiosnę do Polski i do Warszawy, gdzie wpadłem do pani redaktor na obiad, na kolację i to były dobry, dobre rozmowy o polskim radiu, o tym, co się dzieje i, i postanowiłem się też spotkać z Martinem, o którym pani redaktor dobrze i dużo wiedziała, bo Martin na ten czas przeniósł się do Warszawy i właśnie... Te dwa odcinki, czyli 265 i 266, to były dwa odcinki, które razem w trójkę, w zasadzie w czwórkę, bo jeszcze Borys był na chwilę, ale mm, z całym szacunkiem do Borysa, Borys wtedy wywarł na mnie bardzo złe i nieciekawe wrażenie. Zatem pozwolę sobie tylko powiedzieć o Marcinie o Martinie i o pani redaktor. Czyli spotkaliśmy się, nie wiem w jakiej dzielnicy, ale blisko cmentarza Powązkowskiego. O, tak, przepraszam. I szukając właśnie dobrego, cichego miejsca na nagranie odcinka udaliśmy się na rzeczony cmentarz. I tam naprawdę było cicho, tam naprawdę było spokojnie i... i i nic, i nikt nam nie przeszkadzał. Usiedliśmy na ławce, gdzieś przed jakimś nagrobkiem. Ja, Martin i pani redaktor stworzyliśmy luźne. To jest znowu coś takiego jak spotkanie z Markiem w Nowym Jorku. Znowu dwa luźne, bez, bez presji, bez planu. Dwa odcinki, które są mi bliskie sercu. Nie wracam do nich tak często jak do poprzedniego odcinka, czyli Wigilnego Gościa z Panią Redaktor, ale lubię je, bo wtedy poznałem Martina, wtedy Martin e, nie był Bogiem dla mnie, nie Ja zapraszam na kolejny odcinek archiwum starodawnego podcastu Wincentego, tam będzie o Marcinie, o Martinie Lechowiczu. Martin nigdy nie był moim faworytem, ale lubiłem go za to, że nie robiąc nic dla polskiego podcastingu zrobił najwięcej. I po prostu chciałem skonfrontować to, co widziałem o nim przez te ostatnie 5 lat polskiego podcastingu. Chciałem to skonfrontować z rzeczywistością, czyli po prostu z nim pogadać. I naprawdę okazał się miłym, sympatycznym gościem, ale absolutnie nic nie wiedzącym o polskim podcastingu. Był jakby zawieszony całkowicie poza tym wszystkim, No ale wiadomo, wtedy to był czas ballady Podolskiego i tego typu jego piosenek, więc Martin naprawdę, naprawdę był wtedy sławnym człowiekiem, więc jeśli chcecie się dowiedzieć coś o sławnym człowieku, bez pierdzenia, bez fekaliów, bez główien i różnych innych takich, które Martin notorycznie puszcza od 7 lat w swoim podcaście, to zapraszam na dwa odcinki 265 i 266. Cmentarne opowieści numer 1 i 2. To dobre odcinki, bo cała otoczka tego, jak to wszystko wyszło, spowodowała, że te podcasty są mi w jakiś tam sposób bliskie. Masa krytyczna spotkała się dzisiaj z... Nie, nie, nie, to jest ciasne. Ja, dobra, no to jedziemy, to jest, jesteśmy na powązkach. Na powązkach. Ja będę... Cześć, słychać nas, mnie? Słychać! Dobrze Dobrze słychać, co fajne, ten sklep. O mnie po lewej stronie słychać. Ja jestem na Powązkach. Dobra, nie, ja poważnie, zawsze głupoty jakie gadam, a potem nie ma czasu. Potem mi podcast zajmuje godzinę, a nic nie powiedziałem. Czy ja się tak mam drzeć do tego? Nie, nie muszę. Aha, i jeszcze powiem, że nagrywam gościnnie na grzybie. To jest grzyb Filipa? Powiedz, co to jest. E, grzyb został wyhodowany w Detroit, e, to co raziłem się na basenie, jak wam Łukasza Witkowskiego e, i no, nie damuję nóg.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 White power nie tylko dla Orów słuchaj yy, wzgór głowę Coś takiego. Nie, dobrze nie, ale nie wiem co tu jest, co to jest power. Oh, power to express yourself or something. Uh -huh. Nie tylko dla Orów. Ale nie. Jest rewelacyjna, zrobię. O wiem co zrobię, zrobię skan. Wsadzę to do skanera koszulkę. Pójdzie. Pójdzie. Zeska... Z... Tak? Zeskanuję koszulkę i wrzucę jako obrazek na stream. będzie Fajnie. I zewnętrzną tak. Długie, długie, logo, no też, ale nie, to nie będzie efekt. No więc co, zaskanuje żywą koszulkę i będziecie mieli. A ja chciałem powiedzieć, że znajduje się tu właśnie dwie piąte rady siedmiu sędziwych. Nie mamy jeszcze mocy przegłosowania wszystkich ustaw. Może będzie jeszcze y, trzecia piąta rady. Bo, o, bo No, musimy do niego przyjść. Borysa, y, aha, i przez chwilę mieliśmy wywiad z panią redaktorką tej. w tym tak, pani redaktorka, y, głosuję udzielić troszeczkę też, czy dzisiaj tylko ja? ja? Zaraz będzie mówić właśnie, się przygotowuję. Mam pytanie. To ona jest, słuchajcie, ten profesjonalizm w głosie ustawiony, profesjonalnie. Ustawiają wam głosy w radiu? Ustawiają wam głosy w radiu. Jak to działa? No, no właśnie tak. Nie <śmiech> no ustawiają. Przyszła jesień po lecie, czyli odcinek 309. Powrót do Dublina. Wybory prezydenckie? Chyba tak, to były wybory. Jakiekolwiek, nie pamiętam. Polityka wtedy nie miała żadnego sensu. Dalej nie ma sensu, ale wiem, że wtedy ja, będąc w komisji wyborczej, jaki Przemek Szczepaniuk, byliśmy w opozycyjnych komisjach wyborczych, bo były wtedy cztery komisje wyborcze Braliśmy udział w tych wyborach, jako właśnie będąc w komisjach wyborczych. I pamiętam, nie wolno było nagrywać nic w trakcie, nie było wolno, bo była cisza wyborcza, ale ja siedząc koło mojego najlepszego kolegi wtedy, czyli Filipa Stefańskiego, pozdrawiam go tutaj serdecznie, naprawdę mieliśmy dobry czas obserwując, obgadując, Wszystkich, którzy byli w koło dobrze się bawiąc. Było to strasznie męczące, bo chyba mm, komisja musiała wstać o godzinie 6. O 7 rano się zaczynały wybory, do 22.00 kończyliśmy chyba około 2.00, 3.00, kończąc, licząc wybory i był to strasznie wyczerpujący dzień ale właśnie w momencie kiedy skończyliśmy wybory, kiedy zostały zamknięte urny wyborcze, zacząłem coś tam z mikrofonem latać, tak jak i Przemek zresztą też możecie gdzieś tam usłyszeć no i był to tak energetyczny podcast, był to tak była to tak niesamowita opowieść że także lubię wracać do tego odcinka, odcinek numer 309, odcinek tak zwany trzeci kandydat i tu właśnie ten tytuł ale nie jest mylący, bo trzecim kandydatem był e, nasz dobry kolega Tomasz Machura. Pozdrawiam go tutaj serdecznie. I naprawdę, naprawdę to był dobry czas, dobry odcinek i bardzo go także lubię. Zatem polecam, pozdrawiam wszystkich, którzy brali udział w tym pod o podcaście. No i posłuchajmy kolejnej e, wstawki z kolejnego odcinka. Tym razem 309 trzeci kandydat. No podbija, ja? Tak, tak. Ale kolega też musi czytać, bo ja się wstydzę, ma... tak. tak. krzyczą nasze góry, że nie ma machury, bo na samej górze... Wiedzie na... się, jedzie ma się ma machurze. Płac... Płaczą babki kurze, powiedzcie machurze, nawet stara kura Wiedz wie co to nie machura. Nie będziesz pił lury. Za, za sprawą machury. Kurczci machury, obalimy mury. Nawet w niebie chury, Chcą więcej machury, chodzą również plotki, że to zięćkie kury. Więc zakrzyknij hura, nie ma jak machura. Strzeżcie swoje córy przed torsem machury, przed jego urodą, błyskiem jego fury. Pamiętajcie hu ciury i uch jest bez machury. Więc zakrzyknij hura, prezydent machura. Pogubiłem się troszkę w moim podcastingu, pogubiłem się troszeczkę w moim nadawaniu straciłem chęć i wiedziałem, że trzeba coś zmienić. Wiedziałem, że trzeba zrobić coś inaczej. Ale nie można się gdzieś odcinać od korzeni. Nie można, nie można po prostu zapomnieć o przeszłości. Jakkolwiek byście sobie to w swojej głowach układali. Za Zatem odcinek numer 316. Pamiętam wcześniej kiedy zakładaliśmy podcastofon, wybrałem się do Macieja. To był rok chyba 2009. Byłem ja. Wróciłem wtedy od razu ze Stanów. Wróciłem chyba tydzień wcześniej ze Stanów i od razu pojechałem do Polski i spotkałem się z Maciejem i z Przemionem na rynku we Wrocławiu. Na pogaduchy, na wódkę, na gadanie. I Maciej Potem, po jakimś czasie, stworzył podcast. Odcinek 1. Nie pamiętam teraz tytułu, ale pamiętam, że jeśli miałbym wybrać odcinek z kwary, który był dla mnie najważniejszy i najciekawszy, to chyba ten by się znalazł w tej trójce. Zatem, odcinek, który otwierał ten sezon, czyli odcinek 316, taki. Zawieszony w przeszłości odcinek, który wyjaśnił całość, wyjaśnił wszystko, czyli Maciej Skwara, Pepe oraz Papa. To wszystko, to wszystko w tym odcinku. Posłuchajmy kawałka i, i wtedy już wszystko było wiadomo. Jeden z jego największych fanów województwa rzeszowskiego postanowił sprawdzić, czy było naprawdę tak, jak mówił Skwara. Zatem...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 Cmentarz, podjętnie wiem, pod sprawie, w której nie wiem czy wiesz. Do pani Filipa, bo chcieli go wykończyć. W ciemnym chłopom noc nie uciągnij, ale nie da się coś z tym zrobić. ma być szybka. Spadamy. Jak go znajdziemy, to wynosimy się, wiesz. Mam takiego gościa, który para się magią, wiesz, okultyzmem różnymi takimi sprawami. Powiedział, że jak przeniesimy Filipa, to skupuje go ożywić. Stary, nie wierzę w takich magów, ale oglądałem Frankenstein. Słuchaj, był taki koleś, co, wiesz, przyjechał go samochód i urwało mu nogę. Koleś Tam miał część ze szpitala i służyli go i ten, i ten gościu tam. widziałem to teraz w parku w prawie chodzi bo tak to tą nogę chwikę oprawioną, ale normalnie wiesz, Pije ja wolę w parku tam z gośćmi w szachy gra na ławce, wszystko kultura. Znaczy wiesz. Tylko trzeba po tym wszystkim będzie w stanie nagrywać. Właśnie kurde. Wiesz co postępować. Wiesz przede wszystkim najważniejsze, żeby nam powiedział kto go wsypał, nie? Odcinek 316. Papa, Pepe, Skwara, Gosia, Samosia i inni. Dobre słuchowisko, dobry montaż. Lubiłem, lubiłem, lubię dalej takie rzeczy i dalej to będę kontynuował. Lecimy dalej. Odcinek 325 i to był czas, kiedy poznałem Kamila. Troszeczkę wcześniej go znałem, ale... Troszkę krygowałem się podejść do niego, pogadać i, i powiedzieć. I to był czas, kiedy on wrócił ze swojej podróży do Ameryki Południowej. Ja planowałem mój wyjazd do Panamy. Cóż więcej można powiedzieć. Posłuchajcie.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 więc mnóstwo ludzi w ten sposób żyje i spotyka się ich na trasie ciągle. Dla nas te 6 tygodni to był najdłuższy okres, na jaki wyjechaliśmy i to było naprawdę naprawdę długo. Jak wracaliśmy, był niedostęp, ale w Valparaíso, w, w którym się znaleźliśmy. W Alparaisu to było moje pierwsze wielkie wzruszenie. Chciałem tam się, chciałem się tam znaleźć. Wspieliśmy się i to wspinanie się towarzyszyło nam przez całą naszą podróż, szczególnie właśnie w Boliwii. Ciągle było pod górkę. Cała... Tak, ten głos. Ten głos. Tak pomyślałem właśnie, że zamiast bawić się w pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, poproszę Kamila, żeby coś powiedział od siebie. I tak to oto powstał ten odcinek. Odcinek 325 rok 2011. Odcinek... Który bardzo lubię słuchać To odc... jeden z tych odcinków Które biorę na raz Jak wigilijny gość Jak cmentarzysko dźwięków Odcinek, który trzeba przesłuchać Od początku do końca Za jednym razem Kamil i jego podróż Kamil i jego opowieść Kamili Nie macie pojęcia ile trzeba było wycinać y -y -y -y -y. Chyba było z tego z 10 minut Z godzinnej godzinnego nagrawania ale to, była, to był początek naszej dobrej znajomości z Kamilem i od tego czasu Kamil bardzo chętnie współpracował. Od tego czasu Kamil naprawdę stał się dobrym duchem podcastu nie tylko dla Orłów. I znowu rok 2011 i znowu Poznań i znowu Polska. I tak sobie wymyśliłem, byłem w maju 2011 roku w Polsce i tak sobie wymyśliłem, że Trzeba by znowu wrócić do korzeni, że trzeba by znowu pomyśleć o tym, jak to wszystko się powstało, jak to wszystko powstało, czyli przygotować odcinek na swoje urodziny. Zatem odcinek 330, czyli spotkanie z Maciejem Narożnym z Polskiego Radia, z Poznańskiego Radia, z Radia S. Bo w Radio S zaczęła się moja miłość do radia. Zacząłem tam w latach 90 troszeczkę się udzielać, przekładać płyty, przychodzić z pizzą, różne inne rzeczy. I bycie w radiu, bycie cząstką tej całej maszyny spowodowało, że zaiskrzyło coś, że, że w moim sercu obudziła się właśnie taka miłość do radia, które po tych kilku, kilkunastu latach w zasadzie stworzyłem. Czyli mój podcast, moje radio. Moje, nie tylko dla osób. Posłuchajcie. To pomaga de facto. Mam nadzieję, że to nie jest właśnie taka... Nie jestem takim rutyniarzem, który jest... Słychać to na antenie, że jest znudzony, że gada tam, co myślina na język przyniesie, a i tak mu za to płacą na szczęście, natomiast w ogóle się nie stara, nie, nie, nie ten... Znam takich publicznych, w publicznych stacjach radiowych w Polsce. Nadal takie postacie funkcjonują. Ale myślę, że większość w tej całej naszej radiowej rodzinie, do której Ty się zaliczasz, to są jednak entuzjaści, fanatycy radia, więc jest mi nadal dobrze, ale niewątpliwie są to emocje już bardziej zimne, yy, bardziej wyrachowane, no bo przecież gdzieś muszę pracować, gdzieś zarabiać na życie, panie i na rodzinę. I na Odcinek długi, tak, ale... Tak to sobie wymyśliłem, tak to sobie wszystko ułożyłem i Maciej po tych kilku latach, pisząc do niego e-maila, cześć Maciej, mam na imię Stefan, bo wtedy wszyscy mieliśmy na imię Stefan i mój dobry kolega Michał miał Stefan na imię i trzeci dobry kolega. Łukasz Trymiony na imię Stefan, to byliśmy tak zwanymi Stefanami, bo na początku przychodziliśmy na konkurs, na pizzę, a potem z tego zaczęły się jakieś małe pracownicze rzeczy wykluwać. No i tak to powstało. I napisałem do Macieja list e-maila i Maciej powiedział stary, pamiętam cię, stary, wpadaj w ogóle nie ma problemu i i po audycji, po porannej audycji z Maciejem spotkaliśmy się na godzinę, potem przyszedł Zbigniew Frączek, który w zasadzie y, to on spowodował, że zainteresowałem się radiem. I, i, ale on był taką szarą eminencją, on był realizatorem, nie za dużo mówił, y, a Maciej właśnie takim miłym, owialnym, sympatycznym facetem był i to przez niego też wszystko się stało. Zatem odcinek 330. Tak to było. Dobry czas, dobry czas. Żyjąc tyle lat na migracji będąc z dala od kraju, ale ciesząc się, że by, będąc z dala od kraju, bo to cała polityka, to, to całe świństwo, które jest w powietrzu, te marsze wolności, marsze pokoju i, i demonstrowanie bycie Polakiem poprzez napierdalanie się w mediach i różne inne rzeczy, te samoloty, spadania brzozy, to wszystko... Poniekąd mi ominęło. To wszystko spowodowało, że na pewno będę żył kilka lat dłużej. To wszystko spowodowało, że żyjąc gdzieś daleko od kraju, w pewnym momencie odcinasz się od niego i budujesz tutaj swoją ojczyznę, swój kraj, swoje nowe horyzonty. I tak też się stało tutaj w Dublinie, w Irlandii. Zbudowałem pewnego rodzaju więź, nicie, nicie przyjaźni, związki różne inne z ludźmi, którzy dzielili, aprobowali moją pasję i tak powstał odcinek 337. Wieczór kawalerski Tomka Machury, który był, jak już wcześniej słyszeliście, trzecim kandydatem. Rok 2011, super impreza, niesamowita impreza, absolutnie zero planu, absolutnie zero pomysłu na ten odcinek, ale był gdzieś tam mikrofon, był gdzieś tam dobry, taki z angielska powiem feeling, na to, że ten ma mikrofon i chętnie coś do niego powiem. I tak powstał szalony, niesamowity, pijacki, na wpół goły odcinek. Dobrze, że nie widzieliście zdjęć, bo było kilka, który skończył się dość, dość krwawo, bo dwójka naszych współpracujących została zgarnięta przez policję. Ale, ale, to ja już na końcu nie pamiętam, bo była bomba, na końcu gdzieś pamiętam. Usiadłem na przystanku taki dość nie bardzo w każdym razie. Lubię ten odcinek, bo jest szalony, lubię ten odcinek, bo, bo to był dobry czas, bo to był czas naszej szóstki. Sześciu chłopaków. Skromny, miły, sympatyczny, ale szalony. Wieczór kawalerski Tomka i. Dlatego ten odcinek jest W mojej ulubionej siódemce Dlatego ten odcinek Będzie mi przypominał, że Zbudowaliśmy tutaj naprawdę Sieć nić Dobrych, ciepłych Miłych znajomości Bo, bo tak jest, bo tak się stało bo, bo naprawdę Samemu czasem jest ciężko A tutaj z chłopakami Naprawdę wyszedł świetny odcinek Zatem 337 odcinek I pomału zbliżamy się do końca Bo te odcinki, te 7 odcinków, które przerodziło się w 22, dotyczą tylko pierwszych 7 lat. Zatem przedostatnim odcinkiem jest podcast z Danielem, odcinek 352. To jest taka, można powiedzieć, kopia odcinka z Kamilem, gdzie w pewnym momencie powiedziałem: Podcasting musi mieć, jak to się mówi ewolucję. Podcasting musi się rozwijać. Mój podcasting, nie wiem jak wasz, ale mój musi iść do przodu. Mój musi z każdym rokiem mieć coś nowego. I tak było w 2011 roku. Oddałem mikrofon innym ludziom. Oddałem im to, co miałem najcenniejszego. Mój głos. Oddałem im mój głos. Zatem Kamil i Daniel. Kamil mówił o podróżach. Daniel mówił o bieganiu. Posłuchajmy. No, no to co, to ubieramy się, się ubieramy Tak Dzisiaj zrobiło się trochę chłodniej właściwie zdecydowanie chłodniej Po raz pierwszy, byłem bluza z długim rękawem Jak nie przepadam z drugimi rękawami, wolę krótkim Ale chętnie dobiegałbym samych spodajek W ogóle No cóż, nie zawsze się tak Wydaje się, że ilem z tym wszystko to pruderejne drainę więc nie ma co prowokować Więc dzisiaj, ponieważ chłodniej ostatnio rzut jeszcze na temperaturę no jest 9 stopni, ale odczuwalna podejrzewam, że jest dużo niższa, ponieważ wie, dosyć silny miat. Będzie mnie wkurzał Nic to. Przynajmniej jest piękna mm, pogoda w tym sensie, że jest błękitne niebo. Świeży zapach jakiegoś świeżego powietrza, pachnie jak pranie mamy. Wywieszamy gdzieś, nie wiem, w okolicach Grenlandii. Tak, tak dokładnie pachnie. Dobra, buty są założone. Mam. <grymki> Zatem 352 odcinek 2011 rok Daniel I jego pasja, i jego bieganie I to jest właśnie taki odcinek, już powiedziałem Biorę go na jedno ucho i słucham Pamiętam jak go zmontowałem, słuchałem go chyba Cztery albo 5 razy, non stop 5 godzin, non stop Tak mi wszedł w głowę Tak, tak mi się spodobał Taka była Historia tego odcinka. Ostatnim odcinkiem, który przybliżę wam, ostatnim z tych siedmiu najlubiejszych odcinku, odcinków jest odcinek 406 z tego roku. Męskie alkoholowe Polaków rozmowy. I znowu Daniel, znowu Kamil, znowu Barnaba i znowu dobry czas. Ja wiem, że zanudzam was tym wszystkim. Wiem, że powiecie Dawidziński, czy ty naprawdę nie umiesz powiedzieć coś innego? Ty ciągle mówisz, że masz dobry czas. Ty ciągle mówisz, że jesteś zadowolony. Czy ty jesteś Polakiem? Ty nie możesz być Polakiem. Ty musisz marudzić. Nie, to jest zupełnie inaczej. Odcinek 406. I to było coś innego, bo to była kompilacja naszych przyjaźni, znajomości i kompilacja dobrej muzyki, której wcześniej nie znałem. Nie znałem. I oni nie znali. I Stacy, i to wszystko. I, I ludzie, których nie znałem, którzy chętnie dawali głos. To właśnie były... Dobre klimaty i Szymon. I myślę, że to jest idealny odcinek na zakończenie tych siedmiu lat, bo on jest otwarty. To była otwarta rozmowa. Bez początku, bez końca. Taki wycięty kawałek, taki zawieszony gdzieś w tle i nagrywany wigilijnym, niewielkanocnym czasem o alkoholu, o piciu, o tym jak to jest w Irlandii, ale, ale coś było w tym odcinku, coś takiego, co spowodowało, że on musi być w folderze. NTDO The Best. On musi być w folderze z napisem odcinek 435. I to jest właśnie koniec tego wszystkiego. Koniec tych siedmiu podcastów, które rozmnożyły się do 22. No bo jak już powiedziałem na początku, trudno powiedzieć kogo się bardziej kocha. Matkę czy ojca. Trudno wybrać siedem odcinków, bo, bo i tak miałem około 40 odcinków, które miałem na oku i trzeba było z tego wybrać połowę w sumie odcinki Cmentarne powieści 1-2 i Radio Start są podwójnymi odcinkami, więc powiedzmy, że mamy 20 odcinków na 7. lecie. Powiedzmy, że mamy 5% z tych odcinków, które. 5% z 400? 20. Tak, to będzie 5%. Dobry? Nigdy z matematyki nie byłem dobry, ale z 400 odcinków 20 wybranych dobrych, to myślę, że jest niezła średnia to myślę, że jest niezła wizytówka i mojej pracy, i mojej, chciałem powiedzieć z angielska, dedication, czyli um, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, miłości do podcastingu, do podcasterów, w dobrym sensie rozumienia. Zatem kończę. Kończę i to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne odcinki Tylko Dla Orów. I jak już wspomniałem, Jesień tego roku będzie moja, będzie osobista. Może zbyt osobista, ale będzie to najlepsza jesień, jaką chyba kiedykolwiek miałem, więc, więc zapraszam Was na kolejne odcinki. No, jakby ktoś chciał komentować, zapraszam Was. No i zapraszam Was także do innych moich podcastów. W końcu dosłużyłem się do drugiego, drugiego mojego projektu, czyli Starodawny Podcast Vincentego. Tam mówię o starych podcastach, tam mówię o starych podcasterach, tam mówię o starych dobrych czasach. Czyli słuchajcie nie tylko dla ol, słuchajcie Starodawnego Podcastu Vincentego i słuchajcie polskich podcastów. Czy jesteście podcasterami przez K, jak to mówi Przemek Szczepaniak, czy jesteście podcasterami przez C, jak to mówi e, Jacek Kuchmistrz to nie jest ważne. To nie jest ważne, kim jesteście. Ważne, żebyście mieli serce do tego i nie robili drugim krzywdy. To tyle i dziękuję i do usłyszenia. Słuchajcie podcastu nie tylko dla onów. Zostawcie głęboko, żeby na dla To że nie tylko on. Słuchajcie podcastu nie tylko onów. Słuchajcie podcastu nie dla Zamknijcie żeby oryzom śleciały tylko dla Orów. Tak, to był właśnie legendarny. On nie, nie pamiętaj w Nie tylko podpasł tylko dla Orów. Filip szalał i dalej szaleje. Nie tylko dla Orów. To tylko, tylko dla Król Inaczej nie można nazwać Filipa. Sami, sam słyszałeś zresztą... Yes. Wow. Kurwa, nie tylko dla Trzeba nie